Ludzie kolekcjonują przeróżne rzeczy. Znaczki pocztowe, obrazy, stare samochody. W większości przypadków nie chodzi o wartość użytkową tych rzeczy. Kolekcje mają dla ludzi wielką wartość przez samo posiadanie tych zbiorów. Edward kupił sobie pióro Mount Blank z pozłacaną stalówką, aby używać w swoim biurze do podpisywania ważnych dokumentów i czeków bankowych o wartości tysięcy dolarów. Wewnątrz był specjalny tusz, którym należało napełniać pióro. Jednego dnia przyniesiono mu czek wartości kilkunastu tysięcy dolarów do podpisania. Wyciągnął swoje cenne pióro i gdy chciał podpisać czek, brakło tuszu. Wziął do ręki długopis za 29 centów i podpisał czek. Czek został wysłany do banku i przyjęty, tak jak każdy inny czek, podpisywany złotym piórem. Apostoł Jan tak pisze o Chrystusie w XX rozdziale Ewangelii, podsumowując Jego misję na ziemi. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te jednak zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie, w imię Jego. Nie ma jednego zdania w Biblii, które zostałoby napisane przez przypadek. Wszystko, co zostało tam zapisane jest ważne. W piśmie są informacje, przestrogi, proroctwa. Chrystus chodząc fizycznie po ziemi dokonał znacznie więcej uzdrowień i cudów niż zostało to zapisane. Te natomiast, które zostały zapisane to po to, abyśmy uwierzyli i zawierzyli. I w ten sposób, wierząc, mieli życie wieczne z Chrystusem. W wielu polskich domach, w pięknych szafach, na półkach są pięknie oprawione Biblie. Niektóre z nich oprawione w skórę. Właściciele tych zbiorów szczycą się wartością kolekcjonerską tych ksiąg. Dbają o nie, odkurzają i lubią patrzeć, jak wspaniale wyglądają na półce. Chociaż nigdy nie postanowili, aby poznać i poznawać ich treści. Wartość użytego tam tuszu, wartość papieru i oprawy ze skóry można określić w dolarach. Ale prawdziwa wartość jest wewnątrz, w treści tej księgi. Słowa tam zapisane nabierają mocy, gdy są czytane i przyjmowane z wiarą. Czek, który otrzymujesz z pracy ma wartość wydrukowaną na nim i potwierdzoną przez wydającego czek. Niezależnie od tego, czy podpiszesz ten czek złotym piórem, czy długopisem za 29 centów, czek ten nie zyska ani nie straci swojej wartości. Pieniądze z tego czeku otrzymasz dopiero wtedy, gdy zostanie on przyjęty. Twoja pięknie oprawiona Biblia stojąca na półce w szafie zawiera w sobie wielką wartość. Ale ta cenna wartość okaże się wielka dla ciebie, gdy otworzysz tę księgę. I regularnie czytając, przyjmiesz zawarte tam słowa z wiarą. Bo jak czytaliśmy przed chwilą, to co jest tam zapisane jest po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Żadne inne imię tu na ziemi, ani żadne inne święte imię w niebie. Tylko i wyłącznie imię.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 Apostoł Jan nie mógł zakończyć swojej opowieści o Jezusie, nie mówiąc o cudzie Jego zmartwychwstania. Nie powinniśmy i nie możemy patrzeć na Tomasza i pozostałych uczniów, zazdroszcząc im mocy zmartwychwstałego Chrystusa, myśląc, że my nigdy nie będziemy w stanie jej doświadczyć. To właśnie z tego powodu apostoł Jan napisał tę Ewangelię, aby ludzie żyjący w każdym wieku mogli wiedzieć, że Jezus jest Bogiem i że wiara w Niego obdarza nas życiem wiecznym. Nie jest rzeczą konieczną widzieć Jezusa, aby móc w Niego i Jemu uwierzyć. Z pewnością było wielkim błogosławieństwem i przywilejem dla pierwszych chrześcijan to, że mogli widzieć swojego Pana i wiedzieć, że był żywy. Ale to nie były rzeczy, dzięki którym zostali zbawieni. Oni zostali zbawieni przez wiarę, a nie przez to, że mogli widzieć żyjącego Pana. Nacisk w całej Ewangelii według Świętego Jana jest położony na wiarę. Jest blisko 100 odniesień w tej Ewangelii do wiary w Jezusa Chrystusa. Ty i ja dzisiaj nie możemy widzieć Jezusa. Nie możemy również oglądać, jak Jezus dokonywał cudów, które apostoł Jan opisał w swej Ewangelii. Ale posiadamy rzetelny opis Jego życia i opis czynów, jakich dokonał, i to jest wszystko, czego potrzebujemy. Apostoł Paweł pisze: Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Gdy czytamy Ewangelię według Świętego Jana, to stajemy twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem, z tym jak On żył, co powiedział, co zrobił. Wszystkie opisane wydarzenia i fakty prowadzą nas do konkluzji, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł do nas w ludzkim ciele i że jest On Zbawicielem świata. Cuda, które Jan zdecydował się dla nas wybrać i opisać w swojej księdze, dowodzą boskości Chrystusa. Są niezwykle ważne. Ale chcę zaznaczyć, że grzesznicy nie dostępują zbawienia przez to, że wierzą w cuda dokonywane przez Jezusa. Grzesznicy są zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wielu współczesnych Jezusowi Żydów, żyjących w Jerozolimie, wierzyło w Jezusa z powodu cudów, których On dokonywał. Ale zwracam uwagę, że Jezus nie wierzył tym ludziom, nie miał do nich zaufania. Cytuję. A gdy Jezus był w Jerozolimie, na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Wielki tłum szedł za Jezusem z powodu cudów, których dokonywał. A szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Ale niestety później większość z nich opuściła Jezusa. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Nawet religijni przywódcy, którzy zaplanowali śmierć Jezusa, wierzyli w to, że Jezus dokonywał cudów, ale ta wiara ich nie zbawiła. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwłali Radę Najwyższą i mówili, cóż, uczynimy, człowiek ten dokonuje wielu cudów. Wiara w cuda Jezusa wina prowadzić do wiary w Jego słowa i do osobistej wiary w Jezusa jako Zbawiciela i Pana.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 Badacie pismo, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywąt. Człowiek, grzeszny człowiek, musi usłyszeć słowo, jeśli ma zostać zbawiony. Tu warto zadać sobie pytanie, czy ja rzeczywiście słyszę i przyjmuję słowo Chrystusa? i w chmurze przy...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 Przed pytaniem czytam fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 28, wiersze 26 i 27. Idź do tego ludu i powiedz, usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie, bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. Ludzie mieli uszy i ludzie słuchali. A Jezus często powtarzał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pytanie? Co to znaczy, kto ma uszy do słuchania, niech słucha? Odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3,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 Wina miłości to za mało. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. My mamy To To jak godzina w nocy przywozi policja, jakbyś tam gdzieś była jakaś awantura nie mają gdzie dziecka zostawić, to mogą tobie przywieźć do domu. W tym roku jeszcze na naprawdę tak, to, to, to Mops yy, zmusił nas do tego, Żebyśmy podpisywali umowę na troje dzieci. Pierwsze to była zasada, dwoje, ale możliwość było na jedno. No to my wybraliśmy tylko jedno, bo ja miałem dużo pracy w ogrodnictwie. I bym wiedzieli o tym, że może być dwoje, ale że troje, to już był prikaz. Albo się zgadzasz, albo, albo odchodzisz. Wiesz, dla tych dzieci to wcale nie jest dobrze, jak my mamy troje dzieci, prawda? Bo jak mamy dwoje dzieci, to, to ja mam więcej czasu dla tych moich dzieci. A tak to ja po prostu ten czas siebie, siebie dzielę raz, dwa, trzy dzieci. Prawda? Czy zawsze musisz być takim samym jak ja? No, muszę być. Ty... A nie począć za mną. No muszę. <grych> to, a ta część się nazywa e, ten. power jabby. No. Ej, czy mnie zmieniasz? Ja siebie zmieniam, mhm. wiesz. Małe postacie, czyli to. No, ja to Arek i Zuzia są biologicznym rodzeństwem e, i, i też więcej, co więcej, mieli świadomość Twojego istnienia już. Znaczy Aruś, oczywiście Aruś, bo Zuzka po prostu miała wtedy półroczku, więc, więc trudno to o tym mówić, żeby, żeby wiedziała o się. Natomiast Arek wiedział, już Ujadzi jak był, że, że ma siostrę. No i to też też po prostu można sobie tylko wyobrażać, co czuje dziecko, które, które jest porzucone przez rodziców, które e, jest w jakichś obcych miejscach i, i po prostu wie, że gdzieś jest jeszcze e, brat czy siostra w takiej samej sytuacji i, i nie mam fizycznie możliwości jakiegokolwiek kontaktu ale ja nie wiem, czy on będzie chciał oglądać, wiesz, bo wydaje mi się, że, że on woli pograć sobie w Star Warsy. No, oglądaj sobie tam baję. A tak naprawdę jesteśmy takimi pracownikami, którzy w ogóle nie chodzą do lekarza i L4 w ogóle nigdy nie wierzymy. Pracujemy w soboty, w nocy pracujemy, w święta pracujemy. No, 24 prostu... godziny na, na miesiąc i na zwolnienie w ogóle Doba. nie chodzimy. I urlopów też nie mamy. Nie ma urlopu i co jeszcze najważniejsze, po tym wszystkim nie będzie miała emerytury. To się nie liczy do, do lat pracy. I ja nie myślę, nie co będzie, będzie później. No po prostu żyję dzisiaj. I nic w środku tak naprawdę no, po prostu nie myślę o tym. Nie przejmuję się tym. Małe postacie, czyli to. No ja też lubię tą małą postać. Jestem maleńki, maleńki. Je, mogę wejść tu. A ja mogę? Arek, Arek no, tu się ty, wchodzi. Oj, woli. A miał w, wtedy niecałe 4 I... lata, i y, dla nas to było po prostu y, wielkim na początku wielkim po prostu zadziwieniem, za jak takie dziecko może być już tak emocjonalnie dojrzałe i, i nawet nawet wyrachowane w, te, w tej swojej takiej szantażu emocjonalnym. To znaczy ja pamiętam to, że najpierw było y, właściwie takie apogeum jego sprawdzania nas. I to trwało nawet nie parę dni, tylko jakieś y, co przynajmniej kilkanaście dni. Po czym właściwie on się rzucał już o wszystko. I to już było takie bzdury, typu umyj ręce, typu, no nie wiem, zejdź na dół, nie zejdę i właściwie było negowanie wszystkiego. I bardzo takie reakcje nieadekwatne, typu płacz, piski, wrzaski aż, że nie będzie robił. Jeden to taki był, że sadził łóżko ze sobą. Aha. <głos> to przyjechał po trzech dniach, czy dwóch. Z rodzicami i, i mówią, że przyjechali po łóżko, że serdecznie dostał swoje łóżko. I, I, i, i... I pół roczku. I Trzy pół roku. Długo był u nas. No i przyjechali, śrubokręt, rozkręcają śrubokręt, łóżeczko, cały baldachim, biorą rzeczy, zabawki, wyprowadza się i oczywiście cały czas wyprowadzamy się, żegnamy się. I on mówi, kocham cię wujku, i w ogóle ze mną się pożegnał, i, i z moimi dziećmi, i w ogóle papa, pa, do widzenia, bierze łóżeczko, pakuje się, wyprowadza się. I rzeczywiście był taki moment, że ich też próbował, I, i jak coś im się tam, coś mu się nie podobało, to on mówi, to ja pojadę do cioci Jadzi. Ale jak pojedziesz, jak ty łóżeczką już, już tam nie masz łóżeczka, także fajnie, fajnie, super, żeśmy to zrobili. Byłam bardzo zadowolona z tego, że dla niego było to takie, takie no fajne takie przejście. Nie było takie traf i koniec i zerwane więzi, tylko, że, że on to zadecydował. To naprawdę był ciężki okres i on trwał no, nie skłamię, jak powiem, że chyba z pół roku. Właściwie wszystko miało miejsce dlatego, że on był już w sytuacjach, gdzie ludzie mu obiecywali nawet przedstawialno mu, że to jest twój przyszły a to mamusia, a potem nagle ci rodzice znikali. Po prostu sprawdzał nas, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie wytrzymać i czy jest jakaś, jakaś granica, poza którą mu też powiemy, że jednak nie, a że już nie chcemy się z tobą męczyć, czy po prostu jesteś dla nas za trudnym dzieckiem. W pewnym momencie nawet wywrzeszczał, że nas nienawidzi. Tak wywrzeszczał, nienawidzi. Ale ja mu wtedy powiedziałam, że możesz mnie nienawidzić, ale ja cię i tak zawsze będę kochać. I, i pa, ja pamiętam ten, ten wyraz jego twarzy. To był taki szok z jednej strony. I ja powiedziałam, że ty się zawsze będę twoją mamą, zawsze cię będę kochać i nie wyprowadzisz się po prostu. Ani ja cię nie wyrzucę, ty się nie wyprowadzisz, będziesz z nami. Możesz nas nawet nie lubić, ja cię zawsze będę kochać. I to było takie, pamiętam jego łzy w oczach. I koniec. Koniec rozmowy. To jakby na ten wieczór był koniec rozmowy. I potem było takie powoli, powoli powolna zmiana. Także on już się następnego dnia jakby obudził inny. Już nie było takich ekstremalnych sytuacji. Dalej były wymagania i potem najpierw właściwie miłość, potem wymagania, ale... To jego reakcje już zaczęły być wtedy normalne, takie bardziej normalne. I telefonicznie żeśmy się kontaktowali, on do nas dzwonił, wiesz, mówi daj mi do telefonu wujka Sztaszka, bo mam do niego sprawę, a w ogóle co on tam robi w tunelu, czy mu pomidory roszną i w ogóle takie fajne teksty. A wiesz, daj mi do telefonu Marcina, aż Mariola, bym chciał tak pogadać. I tak fajne takie były rozmowy. Kiedy miał kryzys, to oni mu pozwalali do nas dzwonić i żeśmy tak rozmawiali i też radziliśmy sobie, te, y, słysząc go przez telefon, no, no, no, no fajnie. Zbieraj nie ten, nie tę tylko tę. Mama, czy ja mam kalosze? Tak. w garażu, po tutaj. W garażu. Daj mi do kraników. Nie cierpię, ubierasz szkarpetyk na bandaż. Kalosze ci dam, tutaj masz kalosze. No, dzięki. No to idziemy. Kto stworzył mrugające gwiazdki? Mama, wiesz, dzisiaj się muszę przynać kresieńki. Mrugające gniazki, brugającej gwiazdki, brugające gwiazdki. Jednego Brugia... my też pamiętam, Tadzika, też ta Tadzio. Tadzio. No Tadziu też takie zaangażowaliśmy się bardzo. Znaczy, ja, ja się też bardzo No bardzo... bo był długo, <śmiech> pół, dwa lata, półtora roku, dwa lata. Mm -hmm. A już, a on miał, że przyszedł, miał pół roku. No to dwuletnie dziecko. tak. Wszędzie się z nami jeździł, gdzie po sklepie No wszędzie, no to jak z dzieckiem, nie? Chodzisz. Do parku to do parku, do sąsiada to do sąsiada. No tak, hmm. Na huśtawki do sąsiada, do, do sąsiadki, kotłowni, do. traktorem jeździł z hmm. moim <grym> mężem. Koparką w ogóle, po prostu. Wszędzie. No, no, no, fajny taki był niesamowity. A Dwa słucham, i pół roku od, od, od od odchodził. A pół roku jak przyszedł. I to było tyle trudno, że był taki okres, gdzie się od nas odzwyczajał wyjeżdżał do, do dziecka i tam się spotykał z rodziną adopcyjną. I wyjeżdżał w piątek na sobotę i niedzielę i w niedzielę wracał z powrotem. I zawsze jak wyjeżdżał, to płakał. Ja oczywiście płakałam całą sobotę, bo po prostu przeżywałam, że dziecko płacze, że no, po prostu, że, że jest takie od nas odrywane. Po prostu powiem ci, bo to przyjeżdżali ze ośrodka, jechali do, tej, do tego ośrodka i zabierali po kolei dzieci tam, dwoje, cztery i jechali. No i do nas przyjeżdżali no, i nie mogli siedzieć przez godzinę, za, za czym się dziecko uspokoi. tylko po prostu się ubierało dziecko do tego tam czymś go zajmowali jak się tylko dało i odjeżdżali nie i to hmm. było widać jak płakał jak hmm. nie nieraz... wiedział że jedzie hmm. a musiał no. Wracał, A wracał, to już było inaczej. A wracał, to, to się tak niesamowicie cieszył. W ogóle po prostu jak do łóżeczka, jak szedł spać, to po prostu w łóżeczku patrzył na to że to jest jego łóżeczko, no po prostu się cieszył bardzo. Ale w nocy przeżywał to i w nocy się zrywał i płakał. I właśnie wstawałam i go tuliłam, przytulałam, uspokajałam i szedł spać. Ale właśnie to było to, to takie przyzwyczajenie, go, żeby się od nas odzwyczajał i doczekałam się takiego dnia, że nie płakał i to już było takie ulgą dla mnie, takim balsamem w sumie, boże, dobrze, że nie patrzy. I, i już jakoś tak, tak, tak przyzwyczaił się do tych wyjazdów i przyzwyczaił się też do ludzi adopcyjnych których tam właśnie na tym terenie spotykał i nagle dostałam telefon, że mam oddać dziecko no i no niestety, no po prostu tak nie, nie przygotowałam się też tak psychicznie i tak w ogóle ten okres był taki dla mnie za krótki i... I pojechałam i go oddałam w taki sposób, y, dla niego, że on nawet też nie wiedział, że jest o, oddany. No najlepiej się oddaje dziecku. I te, dla, co mają mnie, dla mnie laty. to było też y, takie strasznie trudne, bo taki miałam okres załamania, można powiedzieć, bo chciałam zrezygnować i powiedziałam, że, że się nie nadaje, że rezygnuję, że nie dam rady, bo, bo to strasznie przeżywam, taki właśnie y, oddanie dziecka i wiem, że sobie zrobiłam taki wolny dzień pojechałam z moją córką na konie i w ogóle jeździliśmy bez celu, tramwajem gdziekolwiek i przede mną w tramwaju siadła sobie mama z dzieckiem, gdzie dziecko płakało tak naprawdę nie mogła go uspokoić i to dziecko mnie zmusiło do tego, żeby, żeby, żeby w ogóle zagadać do niego i nawiązałam z nim kontakt i i dziecko się uspokoiło, i sobie się no i, no i po prostu jak mam nie robić tego I, i, i chcę sobie odpocząć od tych dzieci, a tu akurat mama z dzieckiem siada koło, koło mnie przede mną i tak naprawdę nie ma możliwości odpocząć od tych dzieci. I w ten czas tak też odebrałam, że, że no muszę to robić, że, że kocham to, co robię i, i będę to robić. Nie o to mi chodzi, że od nas na przykład to, co, że, że odchodzi, nie? Tylko co jakiś czas, bo widzisz to dziecko, tak jak teraz odeszedł jeden, nie? to widać było, że ja, Jadzia mówiła, jak to ten, y, ciężko chycił się jej, nie? Czyli co, ja mówię, co jakiś czas, na przykład, na przykład co tydzień, czy to on, by, on tu powinien do nas przyjechać, na przykład, i spotkać się, no, akurat to drugie dziecko też odeszło, to razem się bawili, nie? Przyjechać, tak jakby ciocia i wujek, nie? Przyjeżdżają na odwiedziny i już, nie? A to tak, zabrane, to tak jak rzecz, wziął stołek, poszedł i nie ma. Nie mogę tego zrozumieć. Jak widzę rodziców, którzy kochają to dziecko, które y, angażują się, y, przytulają i w ogóle widzę te emocje, te uczucia y, i widzę też, jak dziecko reaguje do tych rodziców adopcyjnych, jak ta miłość się rodzi, jak ja to zauważam, to w ogóle dla mnie y, y, no, lepiej mi się oddaje dziecko. Że, że, że jakoś tak po prostu spokojna jest. I zawsze, kiedy mamy kontakt właśnie z tymi ludźmi, którzy adoptują te dzieci, to wiem, że, ta, że nie ma od początku miłości, że, że tak naprawdę ta miłość się zrodzi i, i w wypowiedziach to właśnie też słyszę. Wie Pani, tak naprawdę to dopiero teraz po kilku takich spotkaniach takie mam takie pozytywne uczucia do, do tego dziecka a niekiedy słyszę wypowiedzi jak też, że czy jest źle, że ja chcę odrobinę miłości dać temu dziecku a ja mówię nie odrobinę wszystko, dużo, dużo miłości nie odrobinę, odrobinę to za mało i nieraz jestem tak odbierana że się czepiam tego słowa ale odrobinę to za mało hmm. No.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 Odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, wiersze 14-16, gdzie jest napisane Ale stępiały ich umysły, i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona, opada. Tak dużo jest przykładów i tak dużo jest świadec również w audycji Wiara i Wolność, gdy ludzie mieli zdrowe oczy i nie widzieli, mieli zdrowe uszy i nie słyszeli. patrzyli i nie widzieli, słuchali i nie słyszeli. Ja sam doświadczyłem tego nie jeden raz. Podam jeden przykład. Gdy mieszkałem w Polsce, szedłem czasem w pięknym miesiącu maju na róg ulicy, gdzie ludzie zbierali się przed pięknie wymalowaną figurą i śpiewali piękne pieśni. Wyglądało to wszystko bardzo pięknie i atmosfera bardzo religijna i pozytywne emocje. Nigdy nie czytałem Pisma Świętego. Jezus był dla mnie dziwnym, mistycznym, niezrozumiałym. Jezus był, żył, umarł, a teraz jest gdzieś tam w dziwnej Mistycznej formie. Jest on zamknięty w pozłacanym pojemniku, który to nazywają tabernakulum. Chodziłem na naukę religii, ale nie pamiętam, aby ksiądz zachęcał do czytania Pisma Świętego. Stojąc przed tym kawałkiem wymalowanego kamienia, ani przez sekundę nie pomyślałem i nie zastanowiłem się, co ja naprawdę czynię. Ani przez moment nie docierała do mnie rzeczywistość. Rzeczywistość, że wyśpiewuje kawałkowi kamienia, że oddaje pokłony kawałkowi wyrzeźbionej skały, że oddaje cześć i chwałę rękami ludzkimi, wykonanemu bałwanowi. Dzisiaj, dziwiąc się temu, widzę, jak wielka była to ślepota, jak wielkie było to upośledzenie duchowe, jak okrutne było to kalectwo duchowe. Byłem ślepy. Ale ja o tym nie wiedziałem. Byłem tak ślepy, że tego nie widziałem. Miałem zdrowe oczy, ale prawda Boża była zasłonięta przede mną. Ludzie, którzy spotykali Jezusa mieli uszy i ludzie ci słuchali, gdy Jezus mówił. A Jezus tak często powtarzał, kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. Pytaniem było, co to znaczy, kto ma uszy do słuchania Niech słucha. Czy nie brzmi to dziwnie? Ludzie mieli dobry słuch. Ludzie rozumieli słowa, które wypowiadał Jezus. A Jezus powtarzał i powtarzał i znów powtarzał. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. O co tutaj chodzi? Ludzie słuchają słów Jezusa 5, 10, 15 lat. Ludzie słuchają słowa Bożego 5, 10, 15 lat i jak dotąd nie usłyszeli i jak dotąd nie przyjęli tych słów. Gdyby na przykład ojciec mówił do swojego syna, gdy będziesz uczęszczał na studia, o tytuł inżyniera. Ojciec powtarzałby to synowi dwa, trzy razy dziennie, przez długie lata, dodając, synu, jeśli masz uszy, to słuchaj. Kiedy powiemy, że Syn usłyszał słowa Ojca? Oczywiście wtedy, gdy Syn postanowi pójść na studia i uczyć się przez kilka lat. Tak samo jest z tym, co mówi Jezus i z tym, co mówi Słowo Boże. Gdy ktoś słuchając usłyszy, będzie to widoczne w jego życiu. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Gdy zaglądniemy do oryginału greckiego, w którym te słowa słucha zostało zapisane i użyte, to widać wyraźnie, że słowo to jest w formie dokonanej. Słowo to znaczy usłuchać, wysłuchać. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, kto ma uszy do słuchania, niech usłucha. Niech wysłucha, niech usłyszy to samo słowo słucha jest użyte w innych miejscach. Na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdział 18, gdzie czytamy, jeśli jednak nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch świadków, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. A w Ewangelii Jana, rozdział 9, czytamy, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje. Każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Czy widzimy to wyraźnie? Kto ma uszy do słuchania, niech wysłucha, niech usłucha. Jednak najlepiej to wyjaśnia nam Święty Jakub w pierwszym rozdziale jego listu. Wprowadźcie więc Słowo Boże w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dopóki jest zasłona duchowa na naszych oczach, nie możemy, nie potrafimy usłyszeć i zrozumieć Słowa Bożego, ani zrozumieć Pisma Świętego, niezależnie jak bardzo religijni jesteśmy. Kto zdejmuje tą zasłonę? Zdejmuje ją Jezus Chrystus, tak jak czytaliśmy, ale stępiały ich umysły.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 z nami Jeszcze przez kilkanaście minut a Szczególnie dlatego, że Temat jest bardzo ważny I mam nadzieję, że jest interesujący Bo mówimy Trzeci tydzień z kolei O tym Co Pan Bóg dał Co Pan Bóg przygotował Dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa Krótko można powiedzieć Pan Bóg dał wszystko, co miał nic dla siebie nie pozostawił. Nic nie pozostawił dla innych zielonych ludków z innych planet. Tak w ogóle to nie ma zielonych ludków. No niektórzy wierzą w takie. Ja też kiedyś wierzyłem, więc dlatego o tym mówię. Mają silną wiarę. Miałem silną wiarę, tak. Taką silną, że do kościoła chodziłem, słuchałem pięknych kazań, a później czytałem książki o zielonych ludkach i w, i w, w nich wierzyłem. Więc dla tych, co wierzą, tak jak ja wierzyłem, jest wspaniała okazja, aby może zmienić wiarę z zielonych, przenieść wiarę na Jezusa Chrystusa. Jest ze mną Ania Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. I mamy bardzo dużo miejsc do czytania, dlatego powinniśmy się spieszyć. A następnym miejscem, o którym chcemy skorzystać, aby zobaczyć coś, jest list apostoła Pała do Galacjan, rozdział 3, wiersz 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy, jakbyśmy na tym skończyli, wszyscy jesteście synami Bożymi, to by było, no, cały świat należy, ale tu jest coś więcej. Że jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pismo mówi, że ci, którzy nie są w Jezusie Chrystusie, są synami gniewu. Ja sam byłem kiedyś synem gniewu. Dzisiaj jestem synem Bożym. Zostałem wypełniony Duchem Świętym, kiedy przyszedłem do Jezusa Chrystusa, kiedy oddałem Mu swoje życie i uwierzyłem w Jezusa, i kiedy Go poznałem. Kiedy zostałem wypełniony Duchem Świętym, Duch Święty woła wespół z Duchem moim, Abba Ojcze, czyli tatusiu. Dlatego też każdy jeden, który prawdziwie narodził się na nowo, który prawdziwie przyszedł do Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus jest jego Panem, nie Pan Józef, Pan Tadeusz, pana, Pani Ania, tylko Pan, Lord. Czyli On jest moim Panem, ma prawo do mojego życia, dlatego że ja przyszedłem i oddałem Mu to prawo bo zobaczyłem, że nie jestem w stanie poprowadzić mojego życia, bo jestem grzesznikiem, a On jest tym, który za mnie umarł, umiłował mnie do samego końca, udowodnił swoją miłość do mnie i jest moim zbawicielem, jest doskonałym, stałym żywym zbawicielem i jest w stanie poprowadzić moje życie. Ale dzięki Niemu również jestem Synem Bożym. I każdy jeden, który jest w Jezusie Chrystusie, jest Synem Bożym. Czy nie znamy modlitwy Ojcze Nasz? Wszyscy modlimy się, większość Polaków modli się Ojcze Nasz. Ale tak naprawdę Bóg jest Ojcem tylko i wyłącznie dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Możemy modlić się tą modlitwą codziennie 10 razy, ale w naszym sercu być przekonanym o tym, że Bóg nas osądzi. I ja tak właśnie samo odczuwałem. Modliłem się tą modlitwą, a wewnętrznie wiedziałem, że Bóg jest moim sędzią. On wtedy nie był moim ojcem, on był moim sędzią. Jednak kiedy przyszedłem do Jezusa Chrystusa, od tej chwili Bóg nie jest już moim sędzią, ale jest moim ojcem. Tak, Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie jest ojcem wszystkich ludzi. To trzeba rozróżniać, o tym trzeba pamiętać. Następny wiersz jest interesujący dlatego, że Ktoś może powiedzieć, a co z nami Polakami? A jest to wiersz 28, w rozdziale 6, listu do Galacjan. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Ludzie mają tendencję do tego, aby stawiać siebie ponad innych, Jedna nacja ponad drugą nację. No, Żydzi, wybrany naród, lepsi od Greków. Grecy, naród w tamtym okresie bardzo a, przodujący w kulturze. A kim, kim są ci Żydzi? Byli również i niewolnicy, ale byli i wolni. Teraz ci, którzy wolni, myślą sobie i mówią, no my jesteśmy wolni, wy jesteście niewolnikami, jesteście praktycznie nikim. Była różnica pomiędzy mężczyzną i kobietą w uznawaniu. Dlatego, że kobiety w tamtych czasach były uznawane jako, jako niższe w statusie. A tutaj apostoł ma Paweł mówi niesamowite, wręcz na ówczesny czas, a może i nawet na dzisiejszy czas, rewolucyjne słowa. On mówi, że wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy, wszyscy jedno? To znaczy, że Bóg nie ma względu na osobę. Że Bóg nie ma wybrańców. Może ty myślisz, o, ja otrzymałem objawienie od Boga. Ja jestem wybranym i już nie ma innego takiego jak ja. Nie. Bóg, tak jak i mi, tak jak i Tobie i każdemu z nas, pragnie objawić samego siebie. Objawić siebie w Jezusie Chrystusie. I, i nie ma znaczenia, czy jesteś takiego koloru skóry, czy innego, czy też jesteś takiej narodowości czy innej, dlatego że Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, On umierał za każdego jednego. I On każdego jednego umiłował. I za każdego jednego oddał swoje życie. I kiedy człowiek jest przez wiarę w Jezusie Chrystusie, może tutaj jeszcze na ziemi jest to zróżnicowanie i jest, powiem tak, że jest ta niesprawiedliwość. Jednak kiedy nastąpi zmartwychwstanie, to wszyscy, którzy będą w Jezusie Chrystusie, którzy zostali zbawieni przez wiarę, z łaski Bożej, z daru Bożego, kiedy będą chwalili Boga, tam nie będzie różnicy, bo ci są Żydami, ci są Grekami, ci są białego koloru skóry, czy też żółtego, czy czarnego. Dlatego, że wszyscy zostali stworzeni przez Boga i Bóg nie ma względu na osobę, a w Jezusie Chrystusie jest napisane, apostoł Paweł mówi, że my, my już tutaj na ziemi jesteśmy wszyscy jedną w Jezusie Chrystusie. I właśnie dla wielu w ówczesnym czasie, jak i później, kiedy jeszcze trwało niewolnictwo, chrześcijaństwo było nie do zaakceptowania. Prawdziwe chrześcijaństwo. Dlatego, że chrześcijaństwo głosi równość. Nie komunizm, że każdemu porówno, ale równość na zasadzie, że każdy jest cenny, w oczach bożych i jest stworzeniem Bożym, i że za każdego Chrystus umarł. WPNA Oak Park, Chicago. Następny wiersz odpowiada na pytanie, czy liczą się obrzędy religijne, czy liczą się obrzędy religijne dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, a jest to rozdział 5 wiersz 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Na dzisiejszy język można byłoby to przeczytać mniej więcej w taki sposób. Kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, nie ma znaczenia, czy zostałeś ochrzczony będąc dzieckiem, czy też nie, czy... Chodziłeś do Kościoła takiego czy innego, czy też nie? Ma znaczenie tylko jedno. Wiara, ale to nie jest wiara na zasadzie, bo mówisz, że wierzysz, ale wiara, która jest motorem nowego życia w tobie. Czyli tutaj apostoł Paweł mówi, że która jest czynna w miłości. Jeżeli mówisz, że wierzysz w Jezusa, jesteś Jego uczniem, to musi to być przełożone na twoje życie. Czyli na to, w jaki sposób żyjesz, w jaki sposób okazujesz miłość. Miłość, nie swoją miłość, ale miłość Bożą, która jest w tobie, Chrystusową miłość, która jest w tobie. Czyli ta wiara czynna w miłości. O tym tutaj jest mowa. I nie ma znaczenia jakikolwiek nie mają, nie mają znaczenia jakiekolwiek obrzędy, twoja przeszłość, liczy się twoja wiara w Jezusie Chrystusie, która jest czynna w miłości. Tak, w Jezusie Chrystusie liczy się wszystko. Poza Jezusem Chrystusem jest ciemność i jest potępienie, jest niewola i jest rozpacz. Zrobimy przerwę. Wracamy do naszej rozmowy Na bardzo ważny temat A mówimy Co Pan Bóg dał I co Pan Bóg Przeznaczył i co Pan Bóg Przygotował dla tych Którzy Należą do Jezusa Chrystusa Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie Następny Wiersz to jest bardzo podobny Do tego ostatniego przed przerwą A jest zapisany w Dzisiaj się dokazanie rozdział 6 wiersz 15 Albowiem ani obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy lecz nowe stworzenie W Jezusie Chrystusie czy jesteś czy na nowo narodziłeś się czy masz tą pewność że zostałeś zrodzony na nowo przez Ducha Świętego i przez słowo Boże bo tutaj jest napisane że wszystko inne nie ma znaczenia Wszystko inne wszystko inne nie ma znaczenia, lecz nowe stworzenie. W Jezusie Chrystusie, przez wiarę, kiedy przychodzisz do Jezusa, jeżeli nie jesteś nowym stworzeniem, jeżeli nie przeżyłeś nowego narodzenia, przyjdź do Jezusa, bo tylko to się liczy. Pan Jezus powiedział, że kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Możesz być w Kościele, ale nie widzieć Królestwa i nie widzieć Króla nie widzieć Króla i Jego chwały. Kolejny wiersz to wiersz z listu do Efezjan z rozdziału pierwszego. Zachęcam, niech każdy przeczyta cały rozdział pierwszy listu do Efezjan. Tam właśnie pokazane jest, co Pan Bóg dał, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. I przeczytamy z rozdziału pierwszego wiersz 3.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 Tutaj jest apostoł Paweł, dziękuję Bogu i mówi, że niech będzie Bóg błogosławiony, Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił w Chrystusie, ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli wszelkie błogosławieństwo nieba jest dane tym, którzy są w Chrystusie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wszystko, cokolwiek należało się, Jezusowi Chrystusowi jest darowane tym, którzy są w Chrystusie. Wszelkie przekleństwo, które było nad tymi ludźmi, nade mną, nad, nad każdym z nas, zostało przypisane Chrystusowi, aby wszelkie błogosławieństwo, które należało się Chrystusowi, zostało przypisane nam. Bóg, dając Jezusa Chrystusa za mnie i za ciebie, dał wszystko, co miał. Dlatego tutaj apostoł Paweł w podziwie wielkości Boga, wielkości Jego daru mówi, niech będzie błogosławiony Bóg. I to wszystko Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie. Nie ma od Boga nic z duchowych błogosławieństw poza Jezusem Chrystusem. Czwarty werset mówi, że to Bóg bowiem wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości i przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli Bożej, że Bóg, zanim jeszcze stworzył ten świat, On już w swoim planie miał, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. I teraz ten cel, Osiągnął przez to, że posłał Jezusa Chrystusa, że Jezus zapłacił za grzechy, uświęcił tych, którzy w Niego wierzą i że Bóg przeznaczył tych, którzy wierzą dla siebie do synostwa i dokonał to przez Jezusa Chrystusa i to jest wedle Jego upodobania woli do Efezjan, rozdział pierwszy, to jest tak jakby jedno zdanie, dlatego y, czytanie fragmentów powoduje takie jakby wyrywanie z kontekstu, y, ale przeczytamy jeszcze y, wiersz dziewiąty i dziesiąty, a później dwunasty. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie Połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Wszystko, cały Boży Plan, wszystko skoncentrowane jest wokół jednej osoby wokół Jezusa Chrystusa. Wszystko jest przez Niego. Wszystko jest dla Niego, On jest w centrum, On jest a, tajemnicą Bożej woli, która została objawiona. To przez Niego Bóg połączył, pojednał ze sobą. Cały Boży Plan jest w osobie, nie w kościołach, nie w religii, ale jest w osobie. To nie... Bóg dał przykazania, można powiedzieć, dał religię przez Mojżesza, ale później osobiście, personalnie, jako wcielony Bóg przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa. On jako osoba przyszedł, nie jako zbiór zasad, nakazów i zakazów, ale jako osoba do mnie przyszedł w moim życiu, przyszedł do Ani, przyszedł do Tadeusz, do Ciebie i On pragnie przyjść do każdego z nas, abyśmy poznali w Nim, w relacji z Nim, w Jego słowie, Jego wielkość. Czy nie jest to niesamowite, czy nie jest to wielkie? A teraz idąc dalej, korzystając z listu do Efezja, przechodzimy do rozdziału drugiego, a tam jest jakby punkt kulminacyjny, bo mówi już nie tylko o tym, co dał na ziemi, ale mówi o tym, co dał nam w niebie. Jest to drugi rozdział, wiersz 5, szósty i siódmy. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, i wraz z nim wzbudzi, i wraz z nim posadzi w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Nas, którzy umarliśmy, którzy byliśmy umarli, którzy przez nasze grzechy byliśmy martwi przed Bogiem. Zasługiwaliśmy tylko na Jego sprawiedliwy sąd. A On z łaski posyła Jezusa, usprawiedliwia nas, uświęca. Jest tutaj napisane, ożywia nas wraz z Chrystusem. To dzięki Chrystusowi Bóg mógł, nas usprawiedliwić, wypełnić duchem świętym i ożywić nas od nowa do relacji ze sobą. Wzbudził nas, szósty werset, wzbudził nas i posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie, czyli chrześcijanin jest osobą, która jest postawiona w tym samym miejscu, w którym jest Jezus Chrystus. A Co więcej, tutaj apostoł Paweł mówi, w przyszłych wiekach, czyli. Tych w tym czasie, który ma nadejść w, um, w niebie, chce Bóg i okaże Bóg, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie. To jest nadzwyczajne bogactwo łaski samego Boga i dobroci samego Boga. I to wszystko Bóg okazał i okazuje, czy przeznaczył do tego, aby okazać wobec nas, którzy wierzymy, to wszystko Bóg przeznaczył w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa, przez swojego Syna. Smierzamy do końca dzisiejszej audycji i kiedy tak czytamy, i kiedy mówimy, i kiedy przypominamy, podkreślamy, jak dużo Pan Bóg dał w Jezusie Chrystusie. Nie tylko jak dużo, ale wszystko, co miał, to dał Człowiekowi w Jezusie Chrystusie, to powstaje pytanie, musi powstać pytanie: To dobrze, a co z tymi, którzy są poza Chrystusem? Odpowiedź jest dosyć prosta: jeśli Pan Bóg w Chrystusie dał wszystko, co miał, to co pozostało dla tych, co są poza Chrystusem? Nic nie pozostało. Czy nie jest to proste? Jak wszystko dał człowiekowi w Chrystusie, to dla tych, co są poza Chrystusem, nie ma nic. Jest ciemność, jest otchłań, jest rozpacz. Zastanówmy się. Zastanówmy się. To naprawdę jest ciekawe. Jest bardzo wyraźne i jest bardzo, bardzo oczywiste. Może zastanawiasz się w tym momencie, jak to zrobić, co ja mam zrobić? To nie jest jakiś, nie wiadomo jaki mistycyzm, nie wiadomo co wystarczy, w prostocie swojego serca zawołaj do Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. Oddaj Mu swoje życie w prostej modlitwie. Bo liczy się serce, liczy się pragnienie, liczy się to, to westchnienie i zawołanie. To szczere, a Bóg zna tylko naszą szczerość. Dziękujemy za Was, modlimy się za Was i zapraszamy również Was do audycji za tydzień i dziękujemy również Ani Józefowi Lupa. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.